Witam Państwa, Jan Rzutkiewicz po raz drugi. Dzisiaj zaprezentuję urządzenie pod nazwą Navigator. Pełna jego nazwa to jest Navigator 4S. Taką nazwę handlową nosi. Na początek, co w pudełku. Poza urządzeniem Navigator dostajemy słuchawkę do niego na kablu, kabel USB, ładowarkę, dokumentację w czarnym druku oraz płytę z programem i dokumentacją w formacie .doc oraz pliki dźwiękowe z przykładowym zastosowaniem nawigatora. Poza tym otrzymuje się także spis skrótów klawiszowych w Braille. Tyle otrzymujemy od producenta. Jak urządzenie wygląda i jakie ma parametry techniczne? Waga nie przekracza 120 gram. Długość urządzenia 11 cm. Szerokość urządzenia 6,2 cm. Grubość 2 cm. Zasilane akumulatorem. Litowym, wbudowanym do urządzenia, nominalna pojemność 3300 mAh i 3,7 V napięcia, podaje. Co dalej? Sam wygląd jak urządzenie wygląda. Wziąwszy urządzenie w rękę i skierowane ono musi być klawiaturą w naszą stronę, od góry, od lewej strony mamy mały otworek, który jest ledwo wyczuwalny palcem, to jest od lewej strony, pod tym otworkiem ukryty jest przycisk resetu. Gdyby się zdarzyło tak, że z jakiegoś powodu urządzenie nam się zawiesi, wówczas za pomocą szpilki lub bardzo cienkiego spinacza rozprostowanego możemy nacisnąć przycisk i przywrócić ustawienia fabryczne takie jak były zakupione. Nie traci się przy tym zapisanych danych w urządzeniu. Idąc dalej w prawo, mamy gniazdo mini jack słuchawkowe. Dalej Mini port USB dwojakiego zastosowania do wymiany danych z komputerem oraz ładowarka. Dalej, wystający taki taki wałek, jak gdyby to jest antena helikalna. Helikalna, i to na górze urządzenia jest wszystko. Teraz idziemy na prawą stronę obudowy, na prawym boku mamy wejście na kartę SD taką jak do aparatu fotograficznego się stosuje pod spodem na przeciwległej ściance do wcześniej omawianego, gdzie gniazdka były nie ma nic i na lewej stronie urządzenia od góry mamy mały otworek pod którym jest ukryty mikrofonik na tylnej ścianie urządzenia mamy okrągłe kółeczko gdzieś na jakieś około 2 cm od góry i raczej tak na środku umieszczone i dziurki to są kółeczko takie i to jest głośnik tego urządzenia klawiatura Nazywamy to przednim panelem i mamy tutaj 16 przycisków. Klawiszki są w wielkości około centymetra, może troszeczkę większe jak centymetr, i są pokryte folią. Taka jakaś folia, nie wiem dokładnie jak, jak to jest zrobione. No tak i tak, czuje się to plastikowe takie kwadraciki rozdzielone dosyć, dosyć daleko od siebie, także raczej nie ma możliwości nacisnąć dwóch przycisków jednocześnie, poza tym przyciski te wchodzą dosyć ciasno. Mocno trzeba nacisnąć, żeby uruchomić wykonanie jakiejś funkcji. Jak te przyciski są rozłożone? Od góry urządzenia mamy pojedynczy Przycisk, i to jest przycisk dwufunkcyjny. Pierwsza, pierwsza funkcja to jest włącz, wyłącz urządzenie. Później to zademonstruję, co, jak to działa. A druga jego funkcja to jest wywoływanie opcji. I on jest samotny. Następnie już są przyciski ułożone w rzędach po trzy. I pierwszy od lewej stronie od lewej strony ma Funkcje zapisu drugi odczytu trzeci drogi poniżej są już przyciski oznaczone cyframi od 1 do 9 czyli jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na dole w lewym dolnym rogu jest przycisk gwiazdki później jest przycisk 0 i jest przycisk krzyżyka Przycisk gwiazdki w tym urządzeniu jest w zastosowaniu do modyfikacji funkcji, do zatwierdzania funkcji i do rozszerzania działania poszczególnych funkcji. Przycisk krzyżyka natomiast służy do zatwierdzania lub anulowania funkcji, w zależności od tego, co w danym momencie robimy. Eee, teraz tak odbiornik, ten e, nawigator wyposażony jest w odbiornik GPS e, w tym akurat modelu e, od maja ubiegłego roku stosuje się Ublox 5 e, 50-kanałowy odbiornik e, parametry techniczne nie będę tutaj opowiadał dlatego, że to jeżeli kogoś będzie interesowało wejdzie sobie na stronę producenta, firma Migraf to produkuje i tam może sobie wszystko przeczytać, a ja nie będę zanudzał e, takimi parametrami technicznymi ludzi, e, którzy e, nie zawsze e, się na tym znać muszą. Ważne, że e, urządzenie ma spełniać swoje zadanie, czyli pomagać w poruszaniu się po mieście e, i obojętnie, gdzie byśmy nie chcieli się przemieszczać, żeby można było skorzystać z nawigacji jako wsparcie w docieraniu w różne miejsca. Czyli to są takie ogólne, ogólne, ogólne zarysy tego urządzenia. No i teraz przystąpimy do omawiania poszczególnych funkcji. Załączamy urządzenie, przyciski te, o których wspominałem, Pierwsze cztery od góry mają umownie nazwy od A do D, czyli A, B, poniżej, później obok C i D. Dalej są numeryczne, to już innych nazw nie mają, bo to są ty typowe numerki. Klawiszem A1 czy A włączamy urządzenie. to akurat y, przypadkowo miałem uruch uruchomione już to urządzenie, zapomniałem o tym, pokazałem, że wyłączyłem je. W związku z powyższym teraz załączę. E, zgłosił nam się, jak słychać, Jacek firmy Iwo. E, ale urządzenie posiada też drugi syntezator do odczytu e, danych, jeżeli mielibyśmy je e, zapisane e, w w zbiorach z nazwami punktów, a nie byłoby nagrania własnego, wówczas czytałby to syntezator Gregor. Mogę to zademonstrować, wybierając na moment opcję, żeby, żeby odczytał zapamiętaną pozycję z mapy. Ona oczywiście nie będzie dokładnie odwzorowana e, co do odległości, dlatego, że jestem w tej chwili w pokoju, musiałbym wyjść na balkon, to wtedy mielibyśmy dokładną odległość e, zgodnie ze wskazaniami GPS. Ponieważ e, tutaj mam w tej chwili e, praktycznie rzecz biorąc marny zasięg, albo nawet wcale może go nie być, bo jestem w wieżowcu, jakby nie patrzeć, okno zamknięte. W związku z powyższym e, to, co za chwilę usłyszycie, e, nie odpowiada Faktycznej odległości od danego punktu. Chodzi mi tylko o to, co by zaprezentować, właśnie ten drugi syntezator, który odczytuje nam opisy tekstowe do punktów. I brzmi to tak. Pozycja zapamiętana: lokalizacja na mapie. 6, 5, 5, 6, 6. 52, 0 stopni. Oczywiście jest to bzdura, dlatego że do Retkińskiej, ja mam ode mnie gdzieś około kilometra, a on podał mi tutaj odległość 69 metrów. Gdybym wyszedł na balkon, usłyszałbym najbliższe punkty zlokalizowane wokół mnie i są to dane adresowe, w moim przypadku te, które mógłbym usłyszeć, w jednym, w jednym miejscu jest PZU, w drugim miejscu jest lokal gastronomiczny i trzecie miejsce, które byłbym usłyszał, jest to punkt handlowy, czyli sklep samoobsługowy. Czyli tak działa druga synteza, która odczytuje nam pliki tekstowe. Nie mówi wtedy już tego Jacek. Jacek jest tutaj wykorzystywany tylko do ogłaszania tego, co nawigator pokazuje, czyli wchodzę w opcję, to wybierz i tak dalej, i tak dalej, te rzeczy podpowiada, natomiast nie ma, nie opowiada już opisów tekstowych, bo do odczytu tego służy właśnie Gregor. No i teraz cóż, wejdźmy sobie po kolei, po przyciskach naciskamy. Na razie bez używania klawiszy funkcyjnych. Klawisz jeden w urządzeniu służy do E, zasięgnięcia informacji o ilości widzianych satelitów oraz o tak zwanych e, namiarach do nawigacji, czyli e, czy to jest 3D czy 2D, e, czyli czy widziane jest to trójwymiarowo czy tylko e, dwuwymiarowa e, oraz e, rozmycie, czyli tak zwany błąd polegający na tym, że e, no, sygnał z satelitów ma e, różnego rodzaju przeszkody. Odbicie od ścian i, tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego. E, no i tutaj e, dowiemy się e, po naciśnięciu tego przycisku, ile mamy satelitów e, i czy urządzenie jest już gotowe do ewentualnego wykorzystania celem nas. i przyciskam klawisz 1 5 powiedział mi ilość satelitów 5 ale ponadto nie powiedział już nic że yy, yy, mamy ty, 3D że mamy rozmycie, rozmycie takie i takie takich wartości tu już nie było w związku z powyższym satelity są widziane ale niestety urządzenie nie jest gotowe do nawigowania i to jest przycisk 1 Przycisk 2, e, używa się go tylko wtedy, kiedy mamy wybraną drogę. E, wybraną drogę, proszę bardzo. Urządzenie powiedziało, że już widzi satelitów 3 i tak dalej. Teraz przycisk 2. Czekaj. Powiedział czekaj, dlatego że tak. Raz, że nie ma sygnału GPS. Dwa, że nie mam wybranej drogi w tej chwili, e, po której byłbym się przemieszczał. No i dlatego też jest określenie czekaj. Przycisk 3 jest to jak słychać było po prostu wypowiadana godzina. Normalny zegar jest. Przycisk 4 pokazuje nam najbliższe zapamiętane punkty. Ja jakieś tu mam jakieś tu mam w związku z powyższym jeżeli nacisnąłbym ten przycisk 4 trzykrotnie, za każdym razem będę słyszał inny punkt. Yy, czyli takich punktów można odsłuchać sobie 3. Pozycja zapamiętana. Lokalizacja. Miejsce 20. Pandorskiego, Krzeneniecka. 0 metrów 0. 4. Akurat taki, taki punkt był tu wybrany, ponieważ kasowałem trochę rzeczy. W związku z powyższym tak zostało. Powtórnie naciskam. Druga, miejsce 26. Armii Krajewajna Bielskiej 167 Już bliżej mnie 100, Pozycja zapamiętana Lokalizacja miejsca 20 0 I nato, oczywiście to 0, też 90. jest y, y, niepowiązane w tej chwili z odbiorem GPS dlatego pokazuje to co to co akurat tam w pamięci trzyma a nie, nie jest to oparte o sygnał Przycisk numer 5 to samo co w, przy okazji przycisku numer 2 E, używa się go tylko wtedy, kiedy jesteśmy e, z wybraną drogą i nawigujemy po niej. E, I tu mielibyśmy e, informację o odległości do, do wybranego punktu docelowego. Proszę bardzo. E, usłyszymy informację, że czekaj. Czekaj. Ponieważ nie mam nawigacji w tej chwili, nigdzie się nie przemieszczam, droga nie wybrana. w związku z powyższym e, brak GPS-u, informacja taka, jak żeśmy słyszeli. Przycisk numer 6. jest to przycisk, który służy do nagrywania. Nagrywania punktu. Pojedynczego punktu. Stoimy gdzieś, mamy sygnał z GPS-u. Za chwilę o tym poopowiadam troszkę. Nacisnę go, ale nie będę tego zatwierdzał. Czekaj. Oczywiście słyszeliśmy, czekaj. tak? Ponieważ nie mamy sygnału z GPS w związku z powyższym zapisanie punktu jest w tej chwili niemożliwe gdybym był e, gdybym był w tej chwili na balkonie i miałbym sygnał z GPS u odpowiednie parametry e, z, e, czy 3D bo to by było najlepiej i do tego rozmycie e, precyzji e, gdzieś rzędu od 1,5 do no, na dobrą sprawę, jeszcze 3. trzy to jeszcze się nadaje do zapisania. Mógłbym przycisk 6 nacisnąć, usłyszałbym komunikat, y, punkt, numer, tam losowo to jest wybierane, pierwszy wolny, jakiś numerek by podany był, e, to należałoby zatwierdzić gwiazdką, wtedy, trzymając ją, wprowadzić po prostu opis głosem własnym. Bez potrzeby, bez potrzeby wprowadzania tekstu w tym momencie. Warunek tylko, że, zresztą to za, za chwilę do tego wrócę. Czyli tak, tak, tak jest przycisk 6. Przycisk 7 już demonstrowałem, ale będę musiał to jeszcze raz zrobić. Jest to, ni mniej, nie więcej, odczytanie najbliższej pozycji z mapy z mapy, która przy zakupionym urządzeniu jest domyślnie instalowana i są tutaj punkty adresowe, które na dobrą sprawę niewiele mówią, dlatego że to są od proszę jeszcze raz lokalizacja na mapie. Redkińską 69 mi teraz się uparł i podaje ponownie. I to samo mógłbym jeszcze raz nacisnąć i jeszcze raz. Trzy takie miejsca mogę odsłuchać. No i oczywiście ja nawet nie wiem, co tam pod 69 na Redkińskiej jest, mimo tego, że mieszkam na tym osiedlu. Ale po prostu się nie zastanawiałem. Pewno jakiś sklep albo coś w tym stylu. Czyli to jest przycisk 7. Przycisk 8 znowu służy tylko wtedy kiedy mamy wybraną drogę i potrzebujemy dowiedzieć się o najbliższym punkcie na drodze. Proszę bardzo. Okay. I nic dalej. E, I przycisk 9 e, służy do wprowadzania punktów e, na żywo, wtedy kiedy wybierzemy sobie jakąś drogę, pustą, E, za chwilę o tym będę opowiadał, jak to się dalej robi. Jak, jak, jakąś drogę sobie to wybieramy e, i e, po naciśnięciu tego przycisku możemy w zależności od wybranego zestawu, za chwilę też o tym będę mówił, e, wprowadzić sobie e, nazwę tego punktu głosem lub też e, takiej możliwości mieć nie będziemy, w zależności od tego, jaki zestaw wybierzemy. Ale... Zademonstruję to. Nie będę oczywiście nic zatwierdzał. Czekaj. Efekt taki sam. Nie ma odbioru GPS-u. W związku z powyższym jest informacja czekaj. Przycisk gwiazdki, jak powiedziałem, służy do zatwierdzenia. Przy nagrywaniu trzeba by było go przytrzymać i mówić i puścić ją odpowiednio późno, żeby nam się całe nagranie zmieściło, bo jeżeli tego nie zmienimy no to y, po puszczeniu mamy tylko 6 sekund na to, iżby e, zmieściło się nagranie, albo 3 sekundy, w zależności od tego, jak w opcjach sobie ustawimy to. E, no i po prostu e, tyle, tyle by było z tego. E, 6 sekund, cóż my możemy powiedzieć? Dzień dobry i tam coś jeszcze jakieś tego, nie wiem, czy byśmy zdążyli. Przycisk 0 Czekaj. przycisk zero w tej chwili jest powiedziane czekaj, jest to ni mniej ni więcej kompas kompas zadziałałby tylko i wyłącznie wtedy kiedy bylibyśmy w ruchu i to jeszcze trzeba by było iść tam w tej chwili nie, nie, nie pamiętam ile ale e, coś tam e, chyba jeżeli, jeżeli nie, po, nie pomyliłem e, minimum 2 km na godzinę w ta, z taką prędkością musimy się przemieszczać to wtedy E, e, ustawiając e, naciśnięte 0 e, po prostu wybierze nam kierunek, w którym się e, przemieszczamy i później wszelkiego rodzaju zmiany w kierunku będą odnoszone do tego e, momentu, kiedy załączyliśmy e, wskazania kompasu e, i nie będzie to wtedy odniesienie do e, północy, tylko do kierunku naszego przemieszczania się. No i przycisk krzyżyka służy do wychodzenia z opcji, lub też w niektórych przypadkach do e, jego e, do za, za, za, za, za, za, zatwierdzania. Do zatwierdzania. I teraz przystąpmy do e, kolejnej rzeczy, czyli wchodzimy powoli sobie w opcję. E, przycisk ten, o którym mówiłem na początku, czyli ten, co się załącza urządzenie. On jest samotnikiem takim. Obok y, są y, miejsca na dwa dodatkowe przyciski, których nie ma. E, po naciśnięciu jego Opcje. mamy opcję. I teraz y, sprawdźmy, co jest y, po kolei. Nie będę mówił, że tam niektórych rzeczy nie ma, bo mi się po prostu... Eee, nie chcę mieszać komuś w głowie e, najlepiej będzie jak to usłyszycie wybór anulowano e, ponieważ nie zareagowałem za szybko w związku z powyższym e, urządzenie poczekało jakiś czas, jeżeli nie został dociśnięty przycisk e, usłyszeli Państwo wybór anulowano więc wchodzę jeszcze raz tylko tym razem już będę naciskał Opcje. nacisnąłem A i teraz jedynkę 40 metrów. Tutaj, to co teraz słychać, to jest odległość od punktu, który byłby najbliższym punktem, do którego chciałbym się zbliżać. Można tu ustawiać, naciskając teraz 20 metrów. Przycisk A. 10 metrów. I znowu naciskać. 600 metrów. 20 metrów. 10 metrów. 40 metrów i teraz po tym trzeba, trzeba będzie mi z tego wyjść. Koniec. Czyli przycisk A1, jak widać A i1 dociśnięta, powoduje wejście do możliwości ustawienia odległości do punktu, z jakiej to będziemy informowani, że się zbliżamy do, do, do, do, do wybranego naszego punktu. E, jakie to może mieć zastosowanie? Ano, jeżeli e, gdzieś idziemy pieszo e, lub zczytujemy punkt, e, producent zaleca ustawienie odległości 40-metrowej. Jeżeli e, natomiast mamy drogę już przygotowaną z, takich, z, ta, z, z punktów zapisanych w urządzeniu, i przemieszczamy się środkami masowej komunikacji, e, powinniśmy wybrać odległość 100 metrową. Dlaczego? Ano, e, autobus, tramwaj jedzie z jakąś szybkością, e, czas hamowania, wtedy kiedy zaczyna hamować i zatrzyma się na przystanku, e, nie zajmie więcej jak 100 metrów. E, w związku z powyższym e, usłyszymy komunikat o punkcie, który nas by interesował, no załóżmy, potrzebujemy wysiąść na danym przystanku z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli zmniejszymy choćby do 40 metrów, później przykładowe, przykładowy taki materialik wkleję do tego, do tego, co teraz opowiadam. Jeżeli zmniejszymy to do 40 metrów, to na dobrą sprawę, jeżeli byśmy byli siedzieli na siedzeniu i chcieli wyjść na tym przystanku z pojazdu, to usłyszelibyśmy komunikat na dobrą sprawę prawie że wtedy, kiedy się otwierają drzwi od pojazdu. Dlatego też w masowej komunikacji w mieście wybieramy 100 metrów, natomiast w kolei, na kolei wybieramy odległość 600 metrów, dlatego że pociąg zaczyna hamować dosyć wcześnie no i tyle czasu potrzebuje, żeby się zatrzymał. W związku, z powyższym, w związku z powyższym na 600 metrów przed zatrzymaniem się na stacji mielibyśmy informację jak że już powinniśmy się przygotowywać do wysiadania i wtedy możemy spokojnie się przemieszczać zdążymy bez problemów, bez pośpiechu bez nerw Teraz przycisk A2. Opcje. Funkcja nieaktywna. Funkcja nieaktywna. Czyli tutaj nie ma nic. Teraz przycisk A i trójka. Opcje. Nagrywanie sekund 6. Tutaj możemy zmieniać właśnie nagrywanie sekund 6. Jeżeli teraz nacisnę przycisk A. Nagrywanie sekund 3. Tylko 3 sekundowe nagranie. Nagrywanie sekund 6. Sekund 6. I to działa, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli, jeżeli e, nie e, przytrzymam gwiazdki e, i nacisnę przycisk 6, chcąc zapamiętać punkt, to mam tylko 6 sekund na to, żeby coś powiedzieć, e, a jeżeli chcę powiedzieć dłuższy opis, to muszę tą gwiazdkę nacisnąć i ją trzymać, pokąd nie skończę mówić. E, I wtedy nagranie jest dłuższe. A tak będzie tylko 6 lub 3 sekundy. I to jest właśnie A3. Teraz sprawdzimy przycisk A i 4. Opcje. Funkcja nieaktywna. Funkcja nieaktywna. Przycisk A5. Funkcja 10. Jest to siła głosu. I tutaj po wybraniu tej funkcji możemy wybrać między głośnikiem wbudowanym w urządzenie, żeby działało, albo jak nacisnę teraz przycisk D, czyli do drogi, to wyłączę głośnik, Koniec. wyłączyłbym głośnik, no i mogę tutaj jednocześnie zwiększać głośność, zmniejszać i tak dalej, i tak dalej. I tu po naciśnięciu tego przycisku 5 mogę też właśnie manipulować między, Odbiorem ze, z głośnika wbudowanego w urządzenie lub przełączyć się na słuchawki, żeby głośnik w ogóle wyłączyć. Do tego potrzeba nacisnąć wtedy przycisk D, który powoduje wyłączenie głośnika wbudowanego i jak podłączę słuchawki, głośnik przestaje działać, nikt na zewnątrz tego nie słucha, a poza tym powoduje to e, oszczędniejszą pracę na akumulatorze. Teraz przycisk 6. Z A... Miejsca drogi. To są miejsca drogi lub. Miejsca najbliższe. Przyciskiem A zmieniłem na miejsca najbliższe lub miejsca drogi. Zostawiam na miejsca drogi. Y, dlatego. I teraz tak. E, na forum, y, w którym jestem. Ktoś stawiał pytanie, co, co nawigator mówi, kiedy wybrałem drogę i przemieszczam się po niej e, czy będzie mówił o dodatkowych punktach no bo wiadomo, że e, jadąc jakąś ulicą e, jechałem w Tomi z powrotem i załóżmy, że mam dwie drogi tak się składa, że autobus jedną ulicą będzie jechał do pracy i z pracy no i mam przecież tam oba przystanki jakby nie patrzeć oba przystanki są e, zapisane w urządzeniu w jedną i w drugą stronę. Jeżeli wybiorę drogę sobie i wybiorę prowadzenie do pracy, no to jeżeli załączę tylko o punktach drogi, to te punkty, które są po przeciwnej stronie ulicy, nie powinny być anonsowane i nie są. Pokażę tutaj przykład, kiedy w ogóle nic nie ustawiałem, tylko wybrałem drogę, i na dobrą sprawę nic nie robiłem, żeby zademonstrować co by było gdyby, a później pokażę właśnie drugi materiał, gdzie już jest wybrana droga i odczyt punktów tylko z drogi, nic więcej tam nie będzie. I wtedy, wtedy są anonsowane tylko przystanki, te, które mnie interesują, a te, które są po przeciwnej stronie ulicy prowadzące w przeciwną stronę, w ogóle są pomijane. Czyli to jest przycisk 6 następnie. Przycisk A Opcje. i 7. Namiary zegarowe. Namiary zegarowe. Namiary w stopniach. Namiary w stopniach. Tylko takie możliwości mamy. Namiary zegarowe. Wolę zegarowe, dlatego że mniej klepie, Dlatego tak zostawiam. Wychodzę krzyżykiem z tego, bo nie o, będę czekał, aż to się wyłączy. Czyli to jest... To jest przycisk A i dociśnięty siódemka. Teraz przycisk 8. Opcje. Namiary najbliższe. Aktywne. I tutaj. Namiary najbliższe aktywne, czyli czy ma mnie informować o najbliższych punktach dookoła, czy nie. Namiary najbliższe. Nieaktywne. Lub mogę to wyłączyć i wtedy nie będzie mnie informował o tym. E, ja jednak to mam zaznaczone, dlatego że jak porzucę drogę, to zawsze mam informację o najbliższym punkcie, bo nieraz jest to wygodne. Bo, jak drogę skończyłem, najbliższe, e, i najbliższa. po prostu używam przycisku numer 4, do tego, żebym nie prowadził po drodze. Naciskam sobie czwóreczkę i wtedy wiem, ile jest do jakiego punktu, i tak dalej. Koniec. Wychodzę z tego. I teraz e, ostatni przycisk, tutaj z tych e, numerycznych, e, w rządku. Przycisk numer 9 do tego Dekistan 16 e, i to jest informacja e, e, z jaką częstotliwością ma mnie e, urządzenie informować e, o zbliżaniu się do punktu. E, co co jaki czas? Odległość kierunek sekund, 16. Odległość sekund, 16. Odległość sekund 4. Odległość sekund 8 odległość sekund 12 odległość sekund 16 i tutaj żeby zmienić wartość ustawiam to na 16 sekund dlatego, że jeżeli bym zrobił 4 to to jest klepanie bez przerwy żeby zmienić te wartości, które pasują naciskam przycisk D i wybieram sobie to on już tam zakończył bo nie zareagowałem w związku z powyższym. Tak, tak, tak się tutaj zmienia, czyli przyciskiem D wtedy. I dalej. Jedziemy. A i gwiazdka na razie zostawimy. Teraz przycisk A i 0. Funkcje, funkcje aktywne. E... Funkcje nieaktywne. I tutaj znowu funkcje aktywne lub funkcje nieaktywne. Funkcje aktywne. I zostawiam to na aktywne, dlatego że mnie to interesuje. Tak, tak ma być. Koniec. E, I to jest, e, jeżeli chodzi o... E, na razie bez użycia gwiazdki. A teraz e, to samo, ale e, pokazujemy e, przycisk opcji gwiazdka i cyfra. W takiej kolejności i też nie będę przepuszczał tych, które są nieaktywne, dlatego żebyście e, usłyszeli, jak to wygląda. Więc tak, przycisk A, Opcje. gwiazdka i do tego jedyneczka. Geograficzne załączone. Przepraszam, pomyliłem. E, Koniec. Wyłączymy to. Ponieważ e, pomyliłem, e, dlatego, że przyciski nie są... E, powiem tak, w starszej wersji wersji 3D przyciski były trochę lepsze, czyli na czym to polegało? One były nieco mniejsze, nieco mniejsze tylko, nie były tak duże jak te tutaj są, ale za to były bardziej wystające. Były bardziej wystające, co pozwalało włożyć urządzenie do kieszeni kurtki, nawet dosyć grubej, mieć jeszcze rękawice na rękach w zimą e, i przez ubranie w rękawicy można było taki klawisz wyczuć, bez problemów, żadnych, żadnych problemów, bo to urządzenie, e, też się nim bawiłem, w związku z powyższym e, stwierdzam to autorytatywnie, zresztą użytkownicy tej wersji 3D e, potwierdzają to. E, można było bez problemów to e, obsłużyć. E, to urządzenie, co ja tutaj w tej chwili mam, przyciski ma już bardzo... Mało wystające, one są większe, no ale cóż, zdarzy się, że od razu się nie wyczuję, bo źle postawiłem palucha, no i zamiast docisnąć do, do tego, co chciałem, zademonstrować jedynkę, docisnąłem chyba, chyba czwórkę. No ale to zaraz wrócimy do tego. Wracamy do e, demonstracji jeszcze raz. Klawisz A, Opcja. gwiazdka i jedynka. I to jest do symulowania, symulowania punktów. Nie sprawdzałem, co to ma robić. Prawdopodobnie ma nam pokazywać, jakby to się zachowywało w rzeczywistości, czy coś. Nie interesowało mnie to, jeszcze się tym nie bawiłem, w związku z powyższym o tym opowiadał nie będę. Muszę to anulować, bo jakbym to zostawił, zostawił, no to wszystkie funkcje już by były z tą symulacją. Także być może że to chodzi też o e, precyzję czy coś. No ja tego, ja tego nie używam, także o tym nie będę się tutaj wymądrzał. E, następny przycisk A. Opcje. Gwiazdka. Stopnie, minuty ułamek. Dwójka, stopnie minuty ułamek. Stopnie minuty sekundy ułamek. I to zostawiam, bo tak powinienem to mieć to jest do tego jakbyśmy ręcznie wpisywali do urządzenia dane dane jak mamy je wpisywać gdyż to urządzenie pozwala też na wprowadzanie tekstów tekstów i danych o punktach ręcznie z klawiatury czyli to był przycisk 2 teraz A i 3 Gwiazdka i trójeczka. Tryb wprowadzania tekstów komórkowy. Tryb wprowadzania tekstów komórkowy, jak nacisnę jeszcze teraz przycisk A. Tryb wprowadzania tekstów ASCII. W postaci ASCII, czyli trzeba by było cyferkami wprowadzać, tak jak się zapisuje w kodzie ASCII coś. Pozostawiam to w trybie... Tryb wprowadzania tekstów komórkowy. W telefonu komórkowego. E, I wtedy klawiatura podczas wpisywania tekstu zachowuje się dokładnie tak, jakbyśmy pisali wiadomość SMS. Czyli to jest przycisk numer 3. E, gwiazdka, i dociśnięte trójka do opcji. Teraz przycisk 4. Opcje. Gwiazdka, czwórka. Namiary geograficzne załączone. Namiary geograficzne załączone lub. Namiary geograficzne wyłączone. Namiary geograficzne. Załączone. I tylko takie opcje tutaj są. E, namiary geograficzne powinny być aktywne. Przynajmniej w moim, w moim przypadku w związku z powyższym to tak zostawiam. Koniec. E, następny e, przycisk sprawdzamy. Klawisz A. Gwiazdka i 5. Literowanie opisów wyłączone. Literowanie opisów. I teraz czy on ma literować, czy nie? Literowanie opisów aktywne. Literowanie opisów. E, prawdopodobnie chodzi o to, jak on ma się tam zachowywać wtedy, kiedy wpisujemy e, tekst. E, czy ma to mówić w postaci imion, czy tylko w, w literki. No zostawię to na razie, nie będę tego zmieniał, bo. E, to jest przycisk e, A gwiazdka 5. Następna opcja. Przycisk A, Opcje. gwiazdka i 6. Czas letni automatyczny. I tutaj jest czas letni, automatyczny e, lub czas letni, wyłączony. Czas letni, wyłączony. Czas letni automatyczny. E, domyślnie jest na automatyczny, dlatego że e, urządzenie komunikuje się z satelitami i jeżeli ma dane o państwie naszym to automatycznie przestawi się zegar. Nie trzeba tutaj nic ustawiać. Koniec. Krzyżykiem z tego wychodzimy. Także ja mam to na automatycznie ustawione. Następnie klawisz A, Opcje. gwiazdka i 7. 40, 41, 53. I to tutaj, to jest... Po, po, teraz usłyszeliście zegar. Usłyszeliście zegar i tutaj można zmieniać strefy czasowe. Gdybyśmy gdzieś przejeżdżali to można sobie ewentualnie ręcznie przestawić Koniec. czas, jaki tu będzie wyświetlany. Przejeżdżamy do jakiejś innej strefy czasowej, trzeba by było szybko zmienić, nie czekać na to, żeby się tam urządzenie przestawiło. Wiemy, jaka, jaka godzina tam powinna być. Można to ustawić. Następnie zobaczymy klawisz A, Gdzie? gwiazdka i 8. Ja, nic nie powiedział, tak? Gdzie? Nic nie powiedział. Eee, następnie klawisz A, Gdzie? gwiazdka i 9. Zapis aktywny. Eee, a gwiazdka 9, zapis aktywny, jest to ni mniej, ni więcej to, co mówiłem wcześniej, yy, yy, yy, przycisk numer 9, wtedy, kiedy robimy drogę na żywo, na żywo, do drogi dodajemy już punkty, a nie do, do urządzenia. Musimy wybrać zestaw drogi i na żywo jest możliwość wprowadzania e, punktu, e, dodając go wprost do drogi. E, trzeba o, e, pamiętać o tym, że e, jeżeli nie będziemy korzystali z e, tworzenia drogi w danym momencie, to ten przycisk numer 9 e, przez tąże opcję A, gwiazdka 9, powinniśmy wyłączony mieć. Z prostego powodu, chcąc wprowadzić pojedynczy punkt, bardzo łatwo, mając wybraną drogę, możemy sobie namieszać nie, nie, nie mało, no bo wprowadzimy po prostu jakiś punkt do drogi, a wcale nam on tam nie jest potrzebny. No i wtedy będziemy mieli e, co nieco problemów. Następnie e, ostatni przycisk będzie tutaj z tej serii. A, a, gwiazdka i zero. I to jest ni mniej, ni więcej e, ustawienia domyślne. I to jest tyle, jeżeli chodzi o przycisk A. Przycisk B służy do zapisu. I tak. Naciśnięcie przycisku B. Zapis. I jedyneczka. Czekaj. E, oczywiście anulujemy. Nie, nie zadziała, dlatego że e, jest to ni mniej, ni więcej przycisk służący do zapisu wybranego punktu z nagraniem. O co chodzi w tym wszystkim? Ano, chodzi o to, że mieliśmy paskudne warunki atmosferyczne. Jakieś tam coś, sygnał z GPS był marny, no ale nie mieliśmy wyboru, prawda? Musieliśmy zapisać e, dany punkt, e, no bo, bo za jakiś czas tam będziemy, później nie wiadomo jak to będzie i tak dalej, i tak dalej. No i załóżmy, że precyzja rozmycia była rzędu 4,5, 4, 3, 8. I tak się złożyło, że ten punkt mamy zapisany, jedziemy w to samo miejsce, sprawdzamy sobie przyciskiem numer 1, jaka jest precyzja rozmycia i słyszymy nagle, że jest precyzja rozmycia 1,5. Stoimy w tym miejscu, Sygnał GPS mamy elegancki, naciskamy przycisk B, jedyneczkę e, i wybieramy ten punkt, który potrzebujemy y, zapisać, bo już go mamy zapisanego, tylko chodzi o to, żeby go poprawić. Poprawią się nam współrzędne, nagramy jeszcze raz to, nazwę tego punktu i zapiszemy to. Czyli to służy do, do, do takich celów. Następny przycisk, Przycisk B Zapis. i dwójka. Czekaj. E, też jest związane z GPS-em, bo nie chce nam zadziałać. E, na dobrą sprawę, nawet nie pamiętam, w tej chwili, w tej chwili nawet nie pamiętam, co ten B2 robi, bo, bo po prostu zapomniałem. Rzadko to używam, e, dlatego że tutaj na dobrą sprawę używam e, tylko czterech na, na, na dzień dzisiejszy. Poprawek żadnych nie potrzebowałem robić. W związku z powyższym tak to, tak to wygląda. E, następny przycisk, jeżeli to nacisnę teraz, B. Zapis. I trójeczkę dołożę. Nagrywanie opisu miejsca. Wybierz numer. I teraz e, mogę sobie, mam e, już punkt zapisany. Z jakiegoś powodu, jesteśmy w autobusie na przykład, jest hałas, jak nie wiem co, i to nagranie wyszło do, do niczego, no nie da się tego słuchać, Słyszymy łomot silnika i tak dalej. Teraz możemy sobie wybrać na przykład cyferkę. Moment. Muszę jeszcze raz wrócić. Zapis. Nagrywanie opisu. I teraz po tym musimy wprowadzić punkt, na przykład 07 sobie wprowadzimy. 7. łąkowa, potwierdź. I teraz jest 7. Potwierdź. Ja to oczywiście anuluję. E, I tutaj, e, gdybym potrzebował takie, takiego działania, to mógłbym przetrzymać gwiazdkę, bo gwiazdką się tutaj potwierdza to, trzymałbym ją i bym po prostu w domu, w ciszy, w spokoju, e, nagrał opis e, głosowy jeszcze raz. Do tego służy klawisz B. E, B i przycisk 3. Kolejny Zapis. Nagrywanie. Numer 0 Anulowano. To jest y, taka funkcja jak dyktafon. Ni mniej, ni więcej dyktafon. Można zapamiętać y, w kolejnych zestawach po 255 takich krótkich notatek głosowych. No, załóżmy, nie mamy dyktafonu pod ręką. Ktoś nam podaje numer telefonu. Wchodzimy y, b 4 potwierdzamy, trzymając gwiazdkę, mówimy sobie na przykładowo Iksiński, telefon i puszczamy. Po dokonanym nagraniu i notatkę mamy z jakimś numerkiem, później ją możemy jeszcze sobie wyedytować, nazwać ją jakoś tam, odsłuchać i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest przydatne wtedy, kiedy gdzieś się przemieszczamy i no, no nie mamy nic pod ręką, żadnego dyktafonu, ani nic takiego i na tym urządzeniu możemy sobie taką E, informację głosową e, nagrać e, istotne sprawy typu telefon i tak dalej e, następny przycisk zapis, e, zapis i piątka e, anulujemy e, piątka co to, to była piątka coś tam, coś tam do, dotyczyło e, opisu tekstowego nie pamiętam, tego nie używam na dobrą sprawę w związku z powyższym nie będę zmyślał, e, chociaż e, można to znaleźć, wszystko będzie w instrukcji, ja tylko po prostu to demonstruję w tej chwili, nie będę przecież cytował instrukcji dokładnie, bo mógłbym perfekcyjnie Wam poopowiadać, co, jaki przycisk zapisuje, ale chyba nie w tym rzecz. E, następnie przycisk B Zapis. i szóstka. Funkcja nieaktywna. Funkcja nieaktywna. Następny przycisk B, czyli zapis. zapis. I siódemka. Brak wybranej drogi. I to jest... Jeżeli wybrałbym drogę, mógłbym ją wyedytować tutaj. Jakbym wybrał jakąś drogę, nacisnę siódemkę, mogę edytować nazwę jej i tak dalej. Zapis. zapis. I ósemka. Brak wybranej drogi. Eee... Zapis I8 służy ni mniej, ni więcej do tego, żeby dodawać punkty do drogi. Musiałbym w pierwszej kolejności wybrać drogę, zatwierdzić ją, zobaczyć, czy ona jest pusta. Jeżeli nie jest pusta, to muszę zmienić na inną lub, ją, lub tą, którą wybrałem, wyczyścić, żeby, żebym usłyszał, że ona jest pusta i wtedy przyciskiem B8 E, przyciskiem B8 mogę dodawać punkty do drogi. E, dodawać punkty do drogi, e, oczywiście byłby komunikat wybierz punkt, e, wybierz punkt, e, przesuwałbym się przyciskiem A1, e, 3, czyli przyciskiem A albo przyciskiem B po tym e, zbiorze całym, odsłuchiwał sobie nagranie, jeżeli mnie jakiś punkt interesuje, gwiazdką zatwierdził, i szukam następnego. I następnego, i następnego. Wszystko gwiazdką zatwierdzam. E, skończyłem wybór drogi. E, ostatni punkt zatwierdziłem gwiazdką. E, I żeby drogę zakończyć, naciskam jeszcze raz gwiazdkę. E, I wtedy usłyszę koniec drogi. Krzyżykiem z tego wychodzę. I mam drogę przygotowaną w ten sposób. E, przycisk B9 służy do kasowania drogi. Jeżeli wybrałbym jakąś drogę i ona byłaby zapisana, to mogę nacisnąć przycisk B9 po jej wybraniu i ją wyczyścić. I przycisk B0 B0 służy do kasowania punktów w urządzeniu. I to jest tyle, jeżeli chodzi o, o numery bez gwiazdki. A teraz z gwiazdką. funkcja nieaktywna. B, b, gwiazdka 1, funkcja nieaktywna. B, Zapis. gwiazdka 2. Miejsce 41, prowadzi długość, stopnie, anulowano. Słysze, słyszeliście? E, tutaj edytujemy współrzędne, współrzędne geograficzne, dokładnie. Jak wprowadzimy, przechodzimy tam y, y, po kolei, y, strzał, tym A1 y, albo B, A, a ja zawsze tak, A1, A1, A albo B przyciskiem, po polach do edycji wprowadzimy jedno z tego co pamiętam on z automatu przejdzie do drugiego pola bo będzie wprowadzić szerokość, tam minuty i tak dalej, dalej, tak dalej zakończymy to wszystko zatwierdzimy gwiazdką współrzędne wpisane czyli to jest to a gwiazdka numer 3. to jest y, do tego, żebym mógł zmienić nagranie, tak jak powiedziałem A gwiazdka 4 y, znaczy B gwiazdka 4 Zapis. Nagrywanie. Podaj numer, numer... notatka B Zapis. gwiazdka 5 E, wróćmy B gwiazdka 3 nie jest do nagrywania tylko jest do edycji e, czyli można nacisnąć be gwiazdka 3 następnie e, podać numer e, którego punktu potrzebuję mogę się przesunąć po nim i wpisać opis tekstowy piszemy tak jak telefonem komórkowym spacja na zerze tabulator gwiazdka zmiana cyfry, litery, e, krzyżyk. Kończymy e, z zapamiętaniem, e, naciskając przycisk C, ewentualnie anulujemy przyciskiem D. Jeżeli chcemy odsłuchać, coś my wpisali, naciskamy przycisk A. E, no i to tyle. To jest e, gwiazdka B3. E, teraz Przycisk B. Zapis. Funkcja nieaktywna. B6 z gwiazdką nieaktywna. Następny. Zapis. B gwiazdka 7. Funkcja nieaktywna. Nieaktywna. Następny. B gwiazdka 8. Funkcja nieaktywna. I ostatnie. Zapis. Nieaktywna. funkcja nieaktywna i ostatnie już zapis kasowanie, podaj numer notatki Anulowano. B gwiazdka 0, jeżeli mamy jakieś notatki głosowe, tam telefony a już żeśmy sobie to gdzieś zapisali e, służy do kasowania i to jest tyle jeżeli chodzi o przycisk B e, kolejny przycisk to jest przycisk C czyli czytaj przycisk odczytu i po naciśnięciu jego nie będę demonstrował przycisku numer 1, dlatego że to są po prostu tylko informacje o właścicielu. Mogę to zresztą pokazać. I do tego przycisk 1. Właścicielem sprzętu jest Właścicielem karty jest. Taką informację podaje e, urządzenie po wybraniu tego. E, przycisk C i dwójeczka służy do e, wybrania miejsca docelowego na drodze. E, oczywiście na początek powie nie wybrano miejsca. C. Wybrano ze danych 0. Nie podano miejsca docelowego. Proszę bardzo. Nie podano miejsca docelowego. I teraz mogę sobie chodzić tutaj klawiszem A. no na przykład to, to mógłbym zatwierdzić teraz krzyżykiem e, i to by było czytane już, że ja niby to wybrałem, oczywiście mnie to nie jest potrzebne, no. nie w związku z powyższym z, z, z tego wychodzę e, tutaj się ustala to jest, to jest wtedy potrzebne, kiedy potrzebujemy e, w, z wybranej drogi korzystać i chcemy mieć informację jak daleko jesteśmy do e, celu e, Analogiczna funkcja jest w lodstonie wtedy, kiedy jest wyodrębni punkt kontrolny. Gdzie byśmy nie byli, jeżeli wybraliśmy taki punkt kontrolny, tak samo tutaj to działa, dowiemy się o odległości, jaka nas dzieli od punktu docelowego. Czyli to jest C2. Następny przycisk to jest C3. Odzyd. wybierz numer. Miejsca. No, i wybierzemy sobie na przykład. No. 07, wybieramy. I zatwierdzamy to gwiazdko. Łąkowa. I to jest po prostu możliwość odsłuchania e, zbioru punktów. I teraz, jak to wybrałem. Miejsce, 6. Gdańska, mają. Jak to powybierałem, to mogę się przewijać klawiszem A naciskając i wszystkich punktów słuchać jeżeli teraz wycofam się z tego krzyżykiem po prostu to przestaje być aktywne to jest po prostu tylko po to, że, że pozwoli mi na odsłuchiwanie punktów w zbiorze punkt C i 4 wybrano zestaw danych 0 i tutaj jak słyszycie wybrano zestaw 0 teraz muszę na chwilę przerwać w tym miejscu możemy dokonywać zmiany między zestawami. Tych zestawów tutaj mamy e, 19. E, z, czego, z czego od 0 do 9 to są wewnętrzna pamięć urządzenia, a od 10 do 19 to są e, zestawy umieszczane na karcie pamięci. <Ky> Ponieważ jestem przy zestawach, w związku z powyższym trzeba powiedzieć, co te zestawy oferują. Jeżeli chcemy mieć nagrania głosowe, musimy wybrać na urządzeniu albo zestaw 0, i to pozwala na umieszczanie głosowego opisu do punktów, albo zestawy od 10 w górę, co pozwala też na, na zapis głosowy, Gdyż od 0 do, 10, do 19, od 10 do 19 są te informacje zapisywane na karcie pamięci. i tam pozwala się e, dokonywać e, zapisu e, tekstowego i głosowego. Natomiast jeżeli wybierzemy zestaw od 1 do 9, tutaj nie mamy możliwości dokonywania nagrań głosowych. E, no i tutaj właśnie tak jak zademonstrowałem, wybieram C jeszcze raz, żeby to było pokazane C4 ze standanek 0. I teraz mogę, mogę klawiszem A sobie iść pojedynczo. Wybraną ze 18. Albo klawiszem C pójdę. Wybraną ze standanek 8 wybraną ze standanów 18. Co10 skaczę, tak? wybraną ze danych 8 wybraną ze danych 18 wybraną ze danych 8 No i tak to yy, co 10 skacze, czyli mogę C i D naciskać i e, e, e, e, po prostu miałbym wybraną ze danych 9 wybraną ze danych... Muszę się wycofać. Teraz już przyciskiem wybraną ze danych 17. <śmiech> wybraną ze danych 18 wybraną zestaw danych 8, wybrano zestaw danych 7, wybrano zestaw danych, wybrano zestaw danych, wybrano zestaw danych 2, wybrano zestaw danych, wybraną zestaw danych 0, koniec. Wybrałem 0, dlatego że może być potrzeba, <śmiech> żebym dokonywał zapisania punktów, a no nie jest zbyt wygodne dokonanie zapisu w tekście, wtedy, kiedy jadę gdzieś w autobusie na przykład, przystanek, no idę tam może być, pół minuty stoi autobus nacisnę przycisk, przycisnę drugi, powiem nagranie i mam zapamiętany punkt a opis tekstowy sobie mogę zrobić później w domu, spokojnie w komputerze nawet, nie ma, nie ma to problemu żadnego i gdy byłaby potrzeba, to ktoś takie punkty może z opisem tekstowym dostać dlatego, że że opis dźwiękowy niestety nie daje się zapisać na komputerze. W związku z powyższym trzeba koniecznie robić opisy e, tekstowe, dlatego, że tak, raz, że łatwiej je szukać, e, te, które nas interesują, układać to w drogę i tak dalej, i tak dalej. E, czyli, czyli e, dlatego wybierałem zestaw 0, e, czyli to jest przycisk już opowiedziany C, i 4 przycisk C5 0. Przycisk C5 informuje nas o odległości do wybranego punktu jakiegoś. Jeżeli byśmy mieli tutaj jakąś informację, wskazany punkt, któryśmy sobie zaznaczyli, moglibyśmy się dowiedzieć, ile jest do no, na przykład do, do, do, do, do sklepu jakiegoś tam, gdzie tutaj mam w pobliżu przycisk i 6 Ocet, ocet drogi, brak wybranej drogi. Jeżeli miałbym tutaj wskazaną drogę teraz, to po naciśnięciu przycisku C i 6 usłyszałbym wybrana droga taka i taka, punktów tyle i tyle, i teraz mógłbym się przesuwać po niej przyciskiem A albo przyciskiem A to do, do, do, do góry, B to do dołu, i wszystkie punkty sobie na tej drodze odsłuchać przycisk C7 jest to ni mniej, ni więcej przycisk prowadzący do e, e, zestawu map i danych adresowych. Odczyt. Wybrano mapę 0. Wybrano mapę 0. Wybrano mapę 3. Wybrano mapę 0. Wybrano mapę 1. E, ponieważ e, przestawiłem tu niepotrzebnie, powinienem mieć mapę 1 wybraną co by nie mówić, dlatego, że e, właściciel e, zawsze swoje dane, dane ma na mapce numer 1. Mapy 2 i 3 to są na dodatkowe zakupowa, za, za, zakupy e, punktów adresowych, za które trzeba by było zapłacić i wtedy można sobie to wgrać i na dwójce i trójce e, te dodatkowe rzeczy będziemy mieli. Natomiast e, jeżeli czegoś takiego nie zrobiliśmy to musimy używać zestawu mapy 1 i tam jest akurat ja mam jeśli dobrze pamiętam 1 i 23 i to jest wtedy łódź Teraz sprawdzimy czy on mi tutaj powie nie powiedział nic czyli nie wybrałem swojej mapy jednak jednak swojej mapy nie wybrałem, musiałbym się trochę tam bardziej pobawić. Następnie jedziemy C i 8. Tu mówi o napięciu. Maksymalnie, co może powiedzieć, to jest 4,2. Poniżej 3 i 5 Zaczynają się komunikaty głosowe, ja coś tam nam opowiada, że e, bateria się wyczerpuje, coś tam takiego, zresztą to będziecie mieli możliwość usłyszeć. E, I po e, osiągnięciu stanu krytycznego, urządzenie się automatycznie wyłącza. E, trzeba wtedy pamiętać o tym, że e, takie urządzenie należy w przeciągu kilku dni naładować wtedy do pełna. Gdyż w przeciwnym wypadku, abyśmy tak je pozostawili na dłużej, e, może zostać uszkodzony akumulator, e, bo się nie będzie chciał ładować i tak dalej, i tak dalej. Są później same tylko problemy. E, dlatego też jak urządzenie się nie naładuje e, tak jak powinno być naładowane a, i się nam rozładuje po drodze, to później po przyjściu do domciu trzeba pamiętać o tym, że trzeba je włączyć do ładowania. Ostatni przycisk na razie z tej serii, no nie ostatni przed, e, CI9. Region 00, myślnik 00, kropka. E, zero, zero, myślnik zero, zero, kropka. E, nie wiem, czego to dotyczy, to dotyczy tego regionu, w którym jestem, ale, ale akurat tutaj innej cyfry nie słyszałem od, od, od momentu, kiedy to urzędzie, urządzenie tylko mam, mimo tego, że mapę moją mi pokazywał. No i ostatni przycisk C i 0. I to jest y, jakaś odległość w metrach, tylko nie wiem do czego. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o bez gwiazdki. Teraz to samo z gwiazdką. Odrzęd. C, gwiazdka, 1. Nieaktywna. nieaktywna. C, gwiazdka, 2. Nieaktywna. nieaktywna. C, Gwiazdka 3. Odczyt. Nic nie mówi. Odczyt. C gwiazdka 4. Odtwarzanie. Podaj numer notatki. I tutaj mógłbym sobie notatkę wprowadzić, by nam odtworzył jaką notatkę mam. Anulowano. C gwiazdka 5. Wybierz numer. Anulowano. Eee, to wybierz numer jest ni mniej, ni więcej do... E, szybkiego odnajdywania nagranych punktów naszych, e, z, które mamy w urządzeniu. E, I od razu byłoby odtworzone dźwiękiem lub, jeżeli to jest na zestawie od 1 do 9, e, byłby nam Gregor przeczytał e, swoim głosem opis tego punktu, jeżeli go oczywiście wprowadziliśmy. C. Odżyt. Wiastka 6. Funkcja nieaktywna. nieaktywna. C. Gwiazdka 7. Podano miejsca docelowego. Wybrana droga 1. Droga pusta. To jest informacja, jaką drogę wybraliśmy. Akurat wybrana droga 1, bo już jest przygotowana w razie czego do, do zapisu. No i powiedział mi, że jest pusta. Nic tu nie mam, żadnych punktów. C. Gwiazdka 8. Brak danych. Brak danych. Eee, to jest też informacja o punktach na drodze Odrzed. C gwiazdka nie podano miejsca docelowego wybrana droga 1, droga pusta eee, jeżeli miałbym miejsce docelowe wybrane to miałbym informacje o odległości bo to są informacje o tym co na drodze Odrzed. C gwiazdka 0 funkcja nieaktywna. nieaktywna i to jest koniec jeżeli o eee, przycisk C chodzi i ostatni z funkcyjnych, przycisk D. Przycisk D to jest droga. droga. Naciskamy i jedyneczka. Zestaw danych zero. Wybrana droga jeden. I teraz mogę zmieniać. E, dróg mogę wybrać tu 19, bo tyle, tyle jest w każdym zestawie. W każdym zestawie po 19, po 19 dróg jedna droga maksymalnie może się składać z 32 punktów. Więcej, więcej, na niej zapisać się nie da. I, i, i, I można tutaj sobie zmieniać, jeżeli szybko potrzebuję, to naciskałbym przycisk C, który by mnie przenosił po 10, a jeżeli pojedynczo, to przyciskiem A w górę albo B w dół zmieniałbym po prostu wybór drogi. Kolejna rzecz, przycisk D2. Druga. Brak wybranej drogi. Brak wybranej drogi. Czyli, że w tej chwili jeszcze drogi nie wybrałem. Formalnie, bo, bo, bo nic nie mam na niej. Teraz przycisk D3. Droga. Brak wybranej drogi. Jeżeli y, miałbym wybraną drogę, to przycisk D i trójeczka powoduje ni mniej, ni więcej informacje wybrano drogę, tak i tak dalej, prowadzenie prosto. Jest to informacja, że od punktu startowego do punktu docelowego jest prowadzenie. Jeżeli teraz nacisnę przycisk droga i czwórkę, to jest prowadzenie z powrotem, jeżeli mam drogę już ustawioną. Droga. Brak wybranej drogi. Tu nie mam nic w tej chwili, w związku z powyższym mam brak wybranej drogi. Byłoby tutaj wtedy po naciśnięciu czwórki informacja, że e, prowadzenie e, wstecz. Czyli z powrotem. Teraz przycisk druga. E, włączone lub. Opcje. E, wróć. Druga. Włączony. Druga. Włączone. I to jest ni mniej ni więcej tak zwany licznik licznik drogi można to włączyć lub wyłączyć i wtedy, wtedy e, są zapisywane dodatkowe informacje o przebytej drodze e, możemy wiedzieć ile ile jest w, do jakiego punktu i tak dalej to domyślnie jest włączone, więc też tak miałem e, przycisk D i 6 e, to, je, to byłoby informacja o e, punktach na drodze Eee, o punktach na drodze. Eee, to wszystko zresztą tyczy właśnie punktów na drodze. Droga. Brak wybranej drogi. Eee, to samo. Informacje o najbliższych punktach eee, wstecz, do przodu. Brak wybranej drogi. To samo. Eee, I ostatni, dziewiąty będzie to Droga. samo. Brak wybranej drogi. Brak wybranej drogi. I Funkcja nieaktywna. nieaktywna i jedyny przycisk, który działa e, z gwiazdką, tutaj to jest przycisk D, e, D, droga. gwiazdka i 2. Nie podano miejsca docelowego, wybrana droga 1, droga pusta. Nie podano miejsca docelowego, czyli to jest do e, przywoływania z powrotem drogi, którą żeśmy sobie porzucili, poprzez naciśnięcie przedtem przycisku D i 2, bo można ją porzucić. E, szukać innej e, albo e, ją po prostu wziąć i przypisać z powrotem i to jest tyle, jeżeli chodzi o e, opis klawiszologii w tymże urządzeniu e, jak się zapisuje punkty no to cóż, powiedziałem trzeba nacisnąć przycisk B do tego e, do tego Trzeba nacisnąć sobie, e, na przykład przy tworzeniu drogi 8, wybrać punkty, e, zatwierdzić gwiazdką i taki punkt do drogi dopisać. A jeżeli mamy e, ochotę zapisać pojedyncze punkty, naciskamy klawisz 6. E, oczywiście w pierwej sprawdzamy przyciskiem numer 1, jaka jest e, Pozy... Nasza, nasza sytuacja y, pod kątem nawigowania, czy mamy informację, że jest y, 3D, y, że precyzja rozmi... rozmycia i to najlepiej byłoby, gdyby była ona gdzieś y, 1,5 do 2,4, y, to wtedy warto takie, takie, takie zapamiętywać, bo wtedy jest y, bardzo dokładne to. Natomiast jeżeli jest gorsze, powyżej 3, no to trzeba się liczyć z tym, że błąd w ocenie punktu będzie gdzieś rzędu nawet do 40 metrów może się zdarzyć. Bo tak już tu próbowałem, testowałem to u siebie w domu i przy paskudnej pogodzie między blokami zapisałem sobie tutaj swój punkt docelowy no i niestety pokazał mi, że jestem pod swoim adresem, a byłem przy sąsiedniej klatce. Ale jak warunki były już dobre i miałem sygnał 1,5, to na dobrą sprawę przychodzę pod same drzwi. To było przy testowaniu. No i teraz pokażę jeszcze tylko, jak tworzymy drogę z zapamiętanych punktów. Oczywiście nie będę tego robił dokładnie wszystkiego, dlatego że pokażę to tylko na dwóch, na dwóch, na dwóch takich, Punktach, żeby to pokazać, jak to robić. Więc w pierwszej kolejności. Jak już mamy punkty pozapamiętywane, chcemy drogę ułożyć. Musimy nacisnąć przycisk D. Droga. Co czynimy? Teraz następnie dociskamy przycisk 1. Wybrano 0. Wybrana droga 1. Mamy wybrane droga 1. Naciskamy gwiazdkę. Druga pusta. Kończymy to krzyżykiem teraz. Koniec. I teraz przystępujemy do wprowadzania punktów na drogę. E, punkty na drogę wprowadzamy przyciskiem B i dociskając później ósemkę. Zapis. Zapisy drogi 1 Potwierdź. Potwierdzamy gwiazdką. Wybierz numer. Miejsce 40. Dobrze, zaczniemy od tego. Czyli wybrałem Skłodowskie Strzelców Kanioski. Wybierz numer. Gwiazdką zatwierdziłem. Gwiazdką zatwierdziłem. I Skłodowskie Gdańska. Wybierz numer. Zatwierdziłem. Więcej punktów już nie chcę. I zatwierdzam to gwiazdką wychodzę i już mam drogę mam w tej chwili przygotowaną e, składającą się tylko z trzech punktów maksymalnie może być 32 po prostu tylko po to, żeby zademonstrować jak to się robi e, i teraz wróćmy do tego co, co nie chciało czytać e, zobaczmy co jest pod D, d i 6 Druga brak wybranej drogi powiada, że brak dro wybranej drogi tak w związku z powyższym musimy teraz znowu wybrać sobie drogę Druga. ze 0. Wybrana droga 1. No i próbujemy, czy nam coś przeczyta. Wybrana D 11. Aha, nie wróć. Musimy tam przejść. 1. Dobrze, wychodzimy. I teraz spróbujemy. Co on nam tu przeczyta pod, pod szóstką? Druga, Brak wybranej drogi. Mówi, że brak wybranej drogi. Dlaczego on tak mówi? Dlatego, że nie sprecyzowany jest punkt docelowy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się teraz bawił w to, żeby to pokazywać. Pokazałem tylko, jak się to robi, jak się to pokazuje. To zadziała wtedy, kiedy będziemy mieli odbiornik GPS-u i będzie mógł najbliższe punkty zobaczyć, ponieważ te punkty, które tutaj akurat przykładowo dobrałem do tego, to są bardzo daleko ode mnie, bo to gdzieś około y, dwóch, y, około 3 km, w związku z powyższym jak nie ma GPS-u, to trudno, żeby on to zobaczył, jeżeli ma ustawioną odległość e, w tej chwili e, 40-metrową tylko e, no i to byłoby tyle jeżeli chodzi o e, opowiadanie na temat urządzenia E, jeszcze jedna taka drobiażdżka, programu nie będę prezentował, ale e, troszkę o nim opowiem tylko, e, dlatego że e, no nie mam technicznych możliwości, żeby zademonstrować, e, jakby mi się to e, zachowywało e, pod gadaczem, e, dlatego też tylko opowiem. E, wyjdę z tego teraz nawigatora, bo już w tej chwili już nie będzie potrzebny. No, i wracając do tematu, dostajemy od producenta program, który jest potrzebny do komunikowania się urządzenia z komputerem. Bez tego programu, jak podłączymy urządzenie, ono nie jest, nie jest widziane jak dysk komputerowy, absolutnie. Po prostu jego nie będzie widać. Jak podłączymy nawet, nawet to. Zgłosi się oczywiście system, że znaleziono nowe urządzenie. Będzie instalował sterownik USB, bo Windows XP poszuka zaraz sterownika. Ewentualnie sami będziemy musieli doinstalować spłyty, jeżeli nie mamy sieci. No i w ten oto sposób, poprzez łącze USB, oba urządzenia się skomunikują, ale niestety nie pokaże się to urządzenie jako dysk zewnętrzny. Czyli nie ma tam czegoś takiego, że w zasobniku nagle nam wyskoczy ikonka, że e, mamy tutaj prawda, e, bezpieczne u usuwanie sprzętu, naciśnij i tak, dalej, i tak dalej. Nic takiego się nie pojawi. Dopiero po zainstalowaniu programiku pod nazwą navigator e, komputer z nawigatorem będą się widziały. Jak wygląda program, po uruchomieniu po uruchomieniu tegoż programu pojawi się coś w rodzaju naszego ulubionego Windowsowskiego eksploratora, gdzie zasoby urządzenia otwieramy rozwijając to strzałką w prawo, a zestawy poszczególne możemy otworzyć w ten sposób, czyli 0 do 19, przechodząc przez pierwsze do, tak jak powiedziałem, od 0 do 9, to są te e, zasoby w pamięci wewnętrznej i od 10 do 19 na karcie pamięci urządzenia. E, oczywiście e, po otwarciu nawet tegoż, e, jak przejdziemy tabulatorem na drugie okienko, to niestety nie zobaczymy nic. Dopiero po wykorzystaniu komend, które są dostępne i opisane są wtedy, kiedy naciśniemy przycisk F1, znajdziemy możliwość, w jaki sposób możemy sobie wczytać punkty z urządzenia do komputera, albo też wysłać z komputera do urządzenia, albo też zapisać z urządzenia na komputer. E, no i taki e, najprostszy to tak podłączamy urządzenie wyłączone najpierw następnie uruchamiamy program nawigator e, następnie dopiero załączamy nawigatora e, e, to jest podyktowane względami bezpieczeństwa tak pisze producent, tak trzeba do tego podchodzić e, no i mamy okno jest e, Nawigator e, i jest karta pamięci. Jeżeli otworzymy sobie nawigator, to mamy zamknięte zestawy od 1 do 9, później prze, przeszlibyśmy przez to, to znajdziemy kartę pamięci, znowu możemy to otworzyć i mamy zestawy od 10 do 19. E, w międzyczasie po, e, po zestawie 0 e, jest takie, taka pozycja, która to się nazywa ulubione te pozycje, które są wewnątrz punktu tych, tych otwartych zestawów to są drogi i tych, tych się nie otwiera nie otwiera się rozwinięciem strzałką w prawo tylko po prostu trzeba się na takowej ustawić i ewentualnie dane z tej, z tego, z tej lokalizacji wczytać do komputera poprzez użycie przycisku CTRL-IP i to jest wczytanie bez opisu dźwiękowego z urządzenia do komputera. Żeby zobaczyć, jaki procent postępu poszło, poszedł nam tutaj, naciśniemy sobie przycisk F2 i będziemy mieli informację w procentach, jak się operacja już zakończy to otrzymujemy informacje, urządzenie gotowe do wykonania zadania. Escape'em z tego możemy wyjść, przejść tabulatorem na drugie okno i mamy e, zasoby, e, które były w urządzeniu na ekranie komputerowym. E, no, i tutaj możemy edytować, możemy wprowadzać nowe punkty, możemy tworzyć drogi i tak dalej, i tak dalej, ale e, jeżeli tylko będę mógł już e, obie, obydwoma kartami dźwiękowymi w pełni się posługiwać, to e, tylko o tym programiku trochę poopowiadam, dlatego, że to nie będzie długo, ale jednak e, warto, że, żeby to pokazać, jak można sobie e, po prostu e, przenosić dane z urządzenia do komputera e, i ewentualnie wysyłać kolegom i tak dalej, i tak dalej, jak można przygotowywać drogę w komputerze, to po prostu o tym poopowiadam wtedy, kiedy będę miał możliwość nagrania, nagrania takiego materiału. No i to na dobrą sprawę byłoby już tyle. Teraz tylko zademonstruję bez własnych komentarzy dwie trasy i tak jak powiedziałem, pierwsza to będzie trasa gdzie jest ustawione e, anonsowanie z odległości 40 metrów. E, oczywiście jadę autobusem, jestem w, e, praktycznie rzecz biorąc e, w starej części miasta, gdzie, gdzie mamy, e, jak sobie możecie wyobrazić takie wąwozy e, ulic, dlatego, że po jednej i po drugiej stronie są kamienice, no i jakość sygnału może nie jest za doskonała, ale jednak urządzenie sobie radzi ponieważ zapomniałem przestawić to bo używałem tego do poruszania się pieszego a na użytek tylko tegoż materiału załączyłem je i w dyktafonem nagrywałem no to Efekt był taki, że autobus zatrzymuje się na przystanku, a ja dopiero słyszałem wypowiedzianą nazwę punktu, w którym się znajduję. Gdybym trasy nie znał i bym tylko bazował na urządzeniu, no to, no to, no to prawdopodobnie na tym przystanku bym nie wysiadł, bo bym za późno się na przykład podniósł z siedzenia. A tak akurat było, że byłem w środku, dosyć daleko od drzwi, nie zdążyłbym prawdopodobnie przejść, bo to różnie tam z kierowcami bywa, akurat rano ludzi mało jeździ. E, no i e, tutaj w pierwszym przypadku jest sytuacja taka właśnie, że nie wybrałem nie wybrałem e, tylko anonsowania e, drogi, a e, po prostu tylko wybrałem drogę i, i już, nic więcej nie robiłem. I wtedy mamy informacje o mijanych punktach dodatkowych. E, druga e, przykładowa taka traska: e, no to jest już droga wskazana e, z e, odległości 100 metrów od przystanku, i tam już jest e, uruchomione prowadzenie prowadzenie po drodze. E, wskazane gdzie i tak dalej, i tak dalej. E, no i, e, i tutaj już jak będzie słychać jest akurat, tak się składa sygnalizacja w autobusie, a że dyktafon i urządzenie miałem w kieszeni, a nie w dłoni no to zapowiedzi przystanków nie będzie słychać za bardzo, ale taki charakterystyczny jak to jest to bim przed zapowiedzią, że zbliża się do przystanku, to słychać no i jak usłyszycie ten sygnał i później po jakimś momencie informacje o odległości, to rzeczywiście e, taka odległość dzieliła mnie od przystanku, bo później słychać nawet, nawet słychać e, w kilku e, miejscach e, zamykane i otwierane drzwi. I to by było na dobrą sprawę tyle. E, sądzę, że te moje wywody nie zanudzą Was za bardzo. E, nie jest to może idealny sposób nagrania powinienem to może zrobić jeszcze lepiej no ale cóż robię to na żywo e, staram się pokazać jak mogę a że e, no dyktafon mam taki jaki mam no nie bardzo, nie bardzo widzę możliwość wyjścia na ulicę trzymać dyktafon w dłoni laskę w dłoni urządzenie w dłoni no a jak iść widzę za słabo, żeby chodzić bez laski, bo no bo po prostu zdarzył się mogło, że kogoś nie zauważę i zderzenie, a później bym dopiero usłyszał. W związku z powyższym takiego eksperymentu nie zrobiłem, a to, co robiłem, to no zademonstruję za chwilę, jako materiał dołączony do tegoż nagrania. Ja już pożegnam, kto będzie miał ochotę, to tą końcówkę dosłucha, a jeżeli nie, no to trudno. Dziękuję. Zaprezentowane prezentacje nawigowania po drodze nie używają naciśnięcia gwiazdki, które uruchamia proces automatycznego prowadzenia. numer Kierunek 11 listopada. Wyszyńskiego. 10 Sprażowanie 25 metrów, godzina 11. Nowym szczytem. Redkińska Wyszyńskiego. 25 Wyszyńskiego Redkińska. 38 metrów, godzina 10. Miejsce 5. Wyszyńskiego Redkińska. 36 metrów, godzina 11. 12. Radkińska roszyńskiego 48 metrów. Godzina 1. Nowe miejsce. 24. Redkińska-Kososzyńskiego. Miejsce 24. Redkińska-Koszyńskiego 33 metry. Godzina 1. Nowe miejsce. 30. kososzyńskiego Radkińska Miejsce 30. Pozatnińskiego, Radkińska 48 metrów, prosto. Nowe miejsce 31. Krzemiecka Radkińska. Miejsce 23. Radkińska, Wileńska 31 metrów, prosto. Miejsce 22. Księżęcka, Radkińska 33 metry, godzina 1. Miejsce 31. Księżęcka, Radkińska 45 metrów, godzina 1. Nowe miejsce 32. Krzemieniecka Kałowińska. Naładuj akumulator. Miejsca 21. Krzemienieckie szpital 33 metry. Godzina. Druga. Miejsca 33. Pandorskiego Bratysławska. 37 metrów prosto. Nowe miejsca 34. Pandorskiego dułowa. Miejsca 34. Bandorskiego dłowa 40 metrów prosto. Nowe miejsca 35. Głównia kochornika. Naładuj akumulator. Miejsca 35. Błogniawy Kopernika. 41 metrów prosto. Nowe miejsca 36. Struga Błogniawy. Miejsca 36. Struga Błukniarzy. 45 metrów prosto. Nowe miejsca 37. Struga. Siedem. Łąkowa druga. 43 metry Godzina 2. Nowe miejsce 38 Skłodowski Strzelców Kaniowski Naładuj akumulator Miejsce 7 Karoleska Łąkowa 36 metrów Godzina Pierwsza Miejsce 38 Skłodowski z Kaniowski. 36 metrów, godzina pierwsza, nowe miejsce, 39. Skłodowskie, Żerąckiego. Skłodowski Żerąckiego. 51 metrów, prosto, nowe miejsce, 40. Skłodowskie, Gdańska. Miejsca 13. Gdańska, Skłodowski, 39 metrów, godzina pierwsza. Jeden tysiąc metrów. Prowadzenie włączone. Jeden tysiąc jeden metr, godzina trzecia. Prowadzenie włączone. Trzecia. Czwarta, Naładuj akumulator, prosto, godzina jedenasta, prosto, prosto, prosto, miejsce czternaście, 44. Nakryw. czterdzieści cztery metry, godzina pierwsza. 16 40 metrów, godzina pierwsza, godzina pierwsza 6 Gdańska 1 maja 38 metrów, prosto, koniec, drogi, miejsce docelowe 6 Gdańska 1 maja, godzina pierwsza Nawigacja 3D, w rozmycie precyzji 4, 7, ilość satelitów 5, 6 Prowadzenie prosto, wybrana droga 2. Prowadzenie do miejsca 29. Na Pielskiego 8. Настя.